Odcinek trzeci Pozyskując sobie zwolenników wśród ludności stolicy umocnili swoje stronnictwo w takim stopniu, że otwarte wystąpienie przeciw niemu było jeszcze zbyt ryzykowne dla młodego cara, szukającego na razie bez większego rezultatu szerszego oparcia dla urzeczywistnienia swych planów. Jedyne co mógł jeszcze uczynić w tej sytuacji to nie uznać niewątpliwego sukcesu swych wrogów i udać, że nic się nie stało. Glińscy utracili swoje poprzednie znaczenie. Co do tego panowała zapewne pełna zgodność poglądów. Co więcej, zdawali sobie z tego sprawę i sami zainteresowani. Michał Gliński próbował nawet uciec na Litwę bezskutecznie. Złapany przez wojewodę Piotra Szujskiego i przyprowadzony w triumfie przed oblicze władcy, doczekał się carskiej łaski. Został wypuszczony na wolność za poręką. Trudno jest zresztą dzisiaj zorientować się w pełni we wszystkich szczegółach tego okresu tak bogatego wydarzenia. Według późniejszej relacji księcia Andrzeja Kurpskiego, właśnie wówczas miał się w najbliższym otoczeniu cara pojawić Sylwester, duchowny z Soboru Błagowieszczeńskiego, w tłumaczeniu polskim cerkiew zwiastowania na Kremlu. Wywodził się z Nowogrodu, w Moskwie znalazł się najprawdopodobniej dopiero z początkiem lat czterdziestych, szybko stając się jednym z najbardziej zaufanych i wpływowych doradców monarchy. Być może wykorzystał ciężką atmosferę pierwszych trudnych dni samodzielnych rządów Iwana IV, gorączkowo poszukującego sojuszników na dworze całkowicie z sobą skłóconym i pełnym intryg, ofitującym w krwawe, a przecież tylko połowiczne rozstrzygnięcia. Być może fanatycznym nich dbający o własne życie doczesne był jednym z niewielu ludzi czy nawet jedynym niebojącym się mieć własnego zdania, a nawet krytykującym zbytnie okrucieństwo i popędliwość młodego człowieka, który odziedziczył czapkę Monomacha, symbol władzy monarszej w państwie moskiewskim. Być może wreszcie Iwana IV przekonała argumentacja, jaką posługiwał się Sylwester – Odwoływanie się do Boga jako ostatniej instancji, straszniejszego jeszcze i potężniejszego niż car. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że w Sylwestrze Iwan znalazł człowieka, jaki był mu koniecznie potrzebny. Odważnego, zręcznego, zawsze gotowego do rady, a jednocześnie niezwiązanego silniej z żadnym z dotychczas istniejących stronnictw dworskich. Powstanie moskiewskie w 1547 roku odbiło się szerokim echem w całym kraju. Przyczynili się do tego zapewne również sami uczestnicy buntu, którzy przerażeni represjami, jakie spadły na nich, rozbiegli się po innych miastach. Lokalne zamieszki wybuchły w Pskowie i Nowogrodzie. Nie ulegało wątpliwości, że świadczy to źle o stanie państwa. Napięta sytuacja wymagała rozważnego postępowania. Przeciwdziałanie wyłącznie za pomocą środków militarnych prowadziło jedynie do krótkotrwałej pacyfikacji objawów, a nie nastrojów, tym bardziej ich przyczyn. Reformy stały się konieczne. W tym właśnie okresie na dworze carskim pojawiła się nowa obok Sylwestra postać Aleksy Adaszew. Pochodził z bogatego rodu szlacheckiego, posiadającego znaczne włości dziedziczne w rejonie Kostromy, Wzbogaconego zwłaszcza na handlu solą. Pod koniec 1947 roku ojciec Aleksego, Fiodor Grigorjewicz, otrzymał tytuł okolniczego. Świadczyło to wówczas o wyjątkowej łasce monarszej. W hierarchii tytułów w państwie moskiewskim okolniczy znajdował się na drugim miejscu po Bojarach. Okolniczowie pełnili niejednokrotnie bardzo odpowiedzialne funkcje na dworze carskim. Często taka nominacja stanowiła pierwszy krok na drodze szybkiej i błyskotliwej kariery. Po roku Fiodor był już zarządzającym tzw. Tak dworieckim dóbr carskich w Ugliczu i Kostromie. Wyprowadzając wnioski z dalszych losów Aleksandra Adaszewa, Możemy sądzić, że ojciec zawdzięczał swoją karierę synowi, a nie odwrotnie. Już bowiem we wrześniu 1947 roku Iwan IV powierzył Aleksemu ogromną sumę 7 tysięcy rubli, które ten miał przekazać monasterowi Troicko-Siergiejewskiemu, a w marcu roku następnego obydwaj Adaszewowie zajmowali już taką pozycję, że o ich względy zabiegał biskup Nowogrodzki. W 49. roku Aleksy stał się faktycznym przywódcą rządu tworzonego przez Iwana IV. Rozdział drugi. Rządy kompromisu. Także w tym czasie, to znaczy z końcem lat 40. XVI stulecia, w najbliższym otoczeniu Iwana IV zjawiła się jeszcze jedna ważka i interesująca osoba – Koleje jej życia stanowią zagadkę do dnia dzisiejszego. Po Iwanie Pereswietowie, bo o nim to mowa, pozostało zaledwie kilka prac publicystycznych. Autor zawarł w nich wprawdzie elementy autobiograficzne. Niestety nie znalazły one potwierdzenia w innych zachowanych przekazach źródłowych. Stąd też właśnie i obecnie spotykamy uczonych kwestionujących historyczność tej postaci. Większość z nich wszakże uważa, że istniała naprawdę, a kronym argumentem zwolenników tej hipotezy jest obfitość i zgodność z realiami historycznymi szczegółów podanych przez samego Pieryswietowa. Polski historyk Antoni Podradza pisał, sumując wywody swoich poprzedników, trudno bowiem sądzić, by ktoś mógł wymyślić taki życiorys, jaki podał w tych pismach Pieryswietow, jaki byłby tego cel – Iwan Pereswietow urodził się prawdopodobnie na Szczyźnie, znajdującej się wówczas w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Brał udział w walkach o koronę węgierską, toczących się między Janem Zapolą a Ferdynandem Czeskim. Nie trzymał się jednego stronnictwa i jednej armii. Z obozu Zapolii przeszedł do Ferdynanda. W latach 1534-1535 znalazł się w Mołdawii, Następnie na krótko powrócił na Litwę i wreszcie około roku 37 przybył do państwa moskiewskiego. Tutaj, w niewyjaśnionych okolicznościach, popadł w zatarg z bojarami, co spowodowało jego nieukrywaną, jawnie demonstrowaną niechęć do tej warstwy społecznej. Gdy młody władca rozpoczął walkę o całkowite wyzwolenie się spod bojarskiej kurateli, i stał się wreszcie samodzielnym czynnikiem politycznym, a kierunek jego działania przestał być tajemnicą, Perswietow uznał, iż nadszedł czas także dla niego. We wrześniu 49 roku ofiarował carowi tak zwaną małą suplikę wraz z innymi swoimi pracami, a następnie prawdopodobnie nie doczekawszy się odpowiedzi ponowił swe starania, tym razem przedkładając wielką suplikę, wraz z kopiami poprzednich utworów. Wobec braku wiadomości źródłowych trudno dzisiaj stwierdzić, jakie były dalsze Rosy Pieryswietowa i czy jego utwory wywarły jakikolwiek wpływ na postępowanie Iwana IV. Niemniej jednak zachowane w odpisach prace tej tajemniczej osoby stanowią bardzo interesujący przyczynek do poznania rosyjskiej myśli politycznej XVI wieku. Sam autor zniknął bez śladu. Przypuszcza się, że zamieszany w jeden z licznych podówczas sporów z oficjalną doktryną prawosławia został usunięty ze stolicy, być może do jednego z klasztorów stanowiących miejsce przymusowego odosobnienia osób niewygodnych dla władcy czy kościoła. Najistotniejsze znaczenie dla poznania poglądów pieryswietowa mają napisane przez niego opowieść o książkach, opowieść o sułtanie Mahmecie, opowieść o Konstantynie, Zakończenie i Wielka Suplika. Poza ostatnim z zmienionych utworów, reszta pozornie dotyczy dziejów podboju Bizancjum przez Turków. Faktycznie jednak opowieści te zawierają generalną pochwałę państwa samowładnego, rządzonego przez jedynowładcę, w tym wypadku przez sułtana tureckiego, w przeciwieństwie do oligarchicznego systemu rządów Bizancjum w ostatnim okresie istnienia cesarstwa. Peresfietow z wielką gwałtownością atakował bojarów, zarzucając im nie tylko gwałty i ciemiężenie osób stojących na niższych szczeblach drabiny społecznej, chęć powiększania majątku, bezprawie, lecz również lenistwo, przedkładanie własnych interesów nad interesy państwa, unikanie walk w obronie ojczyzny i temu podobne. Oprócz licznych ostrych stwierdzeń krytycznych, w pismach Peresfietowa znajdziemy także projekty reorganizacji rządów. Bojarów trzeba odsunąć od władzy, radził autor, przy czym nie należy cofać się przed żadnym środkiem prowadzącym do tego celu. Uważał nawet, że pominięcie obowiązującej w takich wypadkach procedury prawnej powinno być usprawiedliwione. Władca winien rządzić całkowicie samodzielnie, nie oglądając się na możnych doradców, a przy tym car nie może rządzić bez wzbudzania strachu, jak koń pod carem bez wędzidła tak państwo bez grozy. Jedyną warstwą społeczną, z której interesami powinien liczyć się monarcha, jest szlachta. Na tym właśnie polegać ma mądrość monarsza. Uprawnienia władcy winny być jak najrozleglejsze, a w sych rękach powinien on skupiać zarząd najistotniejszych dziedzin życia państwowego ustawodawstwa, skarbu i wojska. Być może wskutek obserwacji realiów rosyjskich w Radach Pieryswietowa dla Monarchy znalazły się stwierdzenia o wiernej radzie i mądrym człowieku, w których władca mógłby znaleźć zawsze niezawodne oparcie. Mogło tu prawdopodobnie chodzić o wybraną radę czy też o Adaszewa. Poza tym publicysta proponował wyrwanie z rąk bojarskich sądownictwa w prowincjach oraz wynikającego z indywidualnych przywilejów prawa ściągania podatków. Ponadto Daleko idącym zmianom winien jego zdaniem ulec system obrony kraju, opierający się dotychczas na pospolitym ruszeniu. Stała armia utrzymywana ze Skarbu Państwa miała nie tylko zapewnić spokój na kresach i skuteczną obronę granic, lecz również zbrojne oparcie dla przeprowadzanych reform wewnętrznych. Ponieważ zaś bogactwo powoduje gnuśność, podstawową bazę rekrutacyjną zawodowych oddziałów wojskowych stanowić miała niezamożna szlachta, z której Pieryswietow chciał wydzielić odrębną kastę wojowników. Jak się przekonamy, w reformach Iwana IV przeprowadzonych w latach 50. XVI stulecia znajdzie się wiele elementów jakby wprost wyjętych z pism Pieryswietowa. Zbyt ryzykownym byłby jednak pogląd, niepoparty odpowiednimi, bezpośrednimi świadectwami historycznymi, a takie się nie zachowały że utwory pieryswietowa wywarły wpływ na posunięcia monarchy. Sądzić raczej należy, że była to zarówno z jednej, jak i drugiej strony reakcja na uzurpowanie sobie władzy przez bojarów oraz na prowadzone przez nich walki w ostatecznym rezultacie wiodące jedynie do osłabienia kraju. Zabiegi centralizacyjne były nie tylko efektem określonego układu społeczno-politycznego istniejącego wewnątrz Rosji, sojusz monarchy ze szlachtą przeciw bojarstwu i przeciw książętom udzielnym, lecz stanowiły także konieczność wynikającą z kontynuacji polityki zbierania ziem ruskich po okresie rozdrobnienia dzielnicowego i niewoli tatarskiej. Po upadku powstania moskiewskiego w 1547 roku nastąpiły poważne zmiany w składzie najbliższego otoczenia władcy. Uformowany podówczas rząd, historyk radziecki Zimin nazwał słusznie rządem kompromisu. Wprawdzie bowiem do dumy bojarskiej weszła spora grupa nowych ludzi, wciąż jednak jeszcze stare rody zachowywały swoją uprzywilejowaną pozycję. Eliminowanie ich z czynnego życia politycznego następowało stale, lecz powoli. Poza tym nowe nominacje nie wychodziły poza tradycyjny krąg rodzin bojarskich i zamożnej szlachty. Zwiększenie liczebności dumy bojarskiej stanowiło zaledwie pierwszy krok Iwana IV, uczyniony przez niego na długiej drodze walki przeciw możnowładczej opozycji. Liczne, blisko 40-osobowe ciało nie było zbyt sprawnym organem władzy, nawet w sytuacji, gdy jego rola ograniczała się w większości wypadków wyłącznie do udzielania rad władcy. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XVI stulecia w ramach dumy bojarskiej ukształtował się niewielki zespół zaufanych doradców, tak zwana Duma Bliższa, bliźnia Duma, którą zaczęto nazywać Wybraną Radą. Skład jej zmieniał się nieustannie i przewinęło się przez nią co najmniej kilkanaście osób. Niezmiennie trwał w niej jedynie Aleksy Adaszew, kierujący jej pracami. Protopop Sylwester – jako duchowny nie wchodził formalnie w skład grupy rządzącej, odgrywał wszakże rolę jej czołowego ideologa i pomysłodawcy. Później w swej polemice z księciem Kurbskim Iwan IV niejednokrotnie usiłował dowieść tezy, że poczynania wybranej rady nie były zgodne z jej rzeczywistymi zamiarami, że Adaszew i Sylwester nie tylko rządzili zamiast niego, lecz i wbrew niemu, że jednym słowem Młody car był tylko marionetką i figurantem wybranej rady. Trudno zgodzić się z takim postawieniem kwestii. Powstaje bowiem pytanie, dlaczego w innych, jak się nawet wydaje, trudniejszych sytuacjach, car działał całkowicie samodzielnie, brutalnie łamiąc wszelki sprzeciw, likwidując przywódców opozycji i to w tym samym czasie, gdy rzekomo stanowił bezwolne narzędzie wybranej rady. Czy rzeczywiście... Strach bądź nieświadomość wynikająca z młodości nie pozwalały mu na zajęcie odmiennego stanowiska, różnego od stanowiska najbliższych współpracowników? Czy nie prościej przyjąć, że w podstawowych sprawach dotyczących polityki wewnętrznej panowała pełna jednomyślność, a wyjaśnienia cara wynikały tylko z chęci usprawiedliwienia dokonanego zwrotu politycznego i zmiany kompletu doradców, a praktycznie niemal całkowitej ich eliminacji? Trudno mówić przekonywająco o motywach kierujących działaniem Iwana IV, gdy nie wiemy nawet dokładnie, jak on sam wyglądał. Świadectwa współczesne podają bowiem wersje całkowicie ze sobą sprzeczne. Według jednych był smukły, a nawet chudy. Według innych raczej z wyraźnymi skłonnościami do tycia. Jedne opisy mówią o wąsach i brodzie, inne o gładko wygolonej twarzy. Nie ulega jednak wątpliwości, że poważniejsze akcje polityczne rozpoczynały się od publicznych wystąpień Iwana, który nadawał im kierunek, a nawet szczegółowo określał ich treść i cele, jakie zamierzał osiągnąć. Z końcem lutego 49 roku w Moskwie zgromadzili się członkowie Dumy Bojarskiej, Soboru, wojewodowie i przedstawiciele szlachty. Car oświadczył im, Że przed jego usamodzielnieniem się wiele działo się w państwie nieprawości i gwałtów. Na te padł strach. Krótkie, lecz smutne doświadczenie uczyło, iż w ślad za takim stwierdzeniem władcy mogą nastąpić surowe, nawet krwawe represje. Zaczęto więc prosić monarchę, by w razie otrzymania konkretnych skarg złożonych przez poszkodowanych, zechciał skierować sprawy na normalną drogę sądową. Iwan odparł jednak uspokajająco, że nie zamierza okazywać nikomu swej niełaski. W dniu następnym rozkazał nawet rozesłać odpowiednie gramoty dla wszystkich miast w państwie moskiewskim, zwalniające bojarów odpowiedzialności za przestępstwa popełnione dotychczas z wyjątkiem zabójstwa i rozboju. Zgromadzenie możnych, zwane także Soborem Pojednania, dało początek nowemu organizmowi przedstawicielskiemu, soborowi ziemskiemu, rozszerzonemu po kilkunastu latach o reprezentantów ludności miast, a nawet pewne kategorie chłopów. Rzecz jasna, carowi nie chodziło wcale o dopuszczenie do udziału w rządach możliwie szerokiej reprezentacji różnych warstw społeczeństwa rosyjskiego, natomiast w ten sposób, formalnie nie likwidując jeszcze wpływu bojarów na władzę monarchy, Ograniczał ich przywileje, obdarzając podobnymi prawami inne grupy społeczne. W ten sposób rozszerzał także bazę swego działania i pozyskiwał zwolenników dla poczynań centralizacyjnych. Zniesiono prawo namiestników do sądzenia szlachty, a z kolei ta mogła odtąd wnosić skargi na bojarów. Ustanowiono w tym celu specjalny urząd i zbęczyło bitną, na której czele stanął Aleksy Adaszew. Z okazji nominacji Adaszewa monarcha powiedział podobno Aleksy, wziąłem cię z ludu bogich i najmniej znaczących. Słyszałem o twych dobrych uczynkach i obecnie postawiłem cię wyżej niż wskazywałby na to twój stan, byś pomógł mej duszy. Chociaż nie chciałeś tego, otrzymałeś przecież tę nominację tak jak inni tobie podobni by zmniejszyć gorycz moją i dopilnować ludzi powierzonych mi przez Boga, rozkazuję Ci przyjmować skargi od biednych i pokrzywdzonych i rozpatrywać je uważnie. Nie bój się ani silnych, ani sławnych, którzy pochwycili urzędy i gubią gwałtami biednych oraz słabych. Nie zwracaj uwagi na fałszywe łzy biednego, oczerniającego bogatych, chcącego w ten sposób dowieść swoich racji. Wszystko rozsądzaj uważnie. Mów nam prawdę, bojąc się sądu boskiego. Spośród bojarów i wielmożów wybierz sędziów sprawiedliwych. Adaszew stał się w ten sposób drugą osobą po carze w państwie moskiewskim. Jak mówiono, komu odmówi, niech ten nie prosi po raz drugi. Komu udowodni krętactwo, niech ten więcej już nie prosi, bo znajdzie się w więzieniu lub będzie zesłany. Supliki nadal były kierowane na imię cesarza, jednak tylko od Adaszewa jego opinii i sposobu przedstawienia sprawy zależał wyrok. Stopniowo przygotowywano grunt do kolejnych reform. Problemem wymagającym szybkiego rozwiązania była organizacja sprawnie działającej administracji centralnej. Miała ona zastąpić istniejące dotychczas prowincjonalne organy władzy, będące reliktami rozdrobnienia dzielnicowego i tendencji odśrodkowych reprezentowanych przez książąt udzielnych. Na Kremlu Moskiewskim pospiesznie budowano pomieszczenia dla nowo powstających instytucji, zwanych prawdopodobnie od owych skromnych domostw izbami. Każda z nich zajmowała się ściśle określonym rodzajem spraw, ale jej nazwa wiązała się początkowo nie z zakresem rozstrzyganych kwestii, lecz z imieniem jej kierownika. Tak na przykład Izba Poselska nazywana była najpierw Izbą Diaka Iwana Wiskowatego. W tym samym mniej więcej czasie powstały Izby Koniusza, Jamska, zajmująca się ściąganiem podatku przeznaczonego na organizację służby łączności, a nieco później Rozbójnicza. Nieudana wyprawa przeciw Hanatowi Kazańskiemu na przełomie lat 1549-50 ujawniła kolejną poważną przeszkodę utrudniającą kontynuowanie zabiegów centralizacyjnych – miestniczeństwo. Polegało ono na ścisłej zależności między usytuowaniem określonej osoby w hierarchii rodowej, a zajmowanym przez nią stanowiskiem. Liczyły się więc nierzeczywiste zasługi, uzdolnienia, lecz urodzenie. W czasie wojen niedomogi tego systemu dawały się odczuć szczególnie dotkliwie. Iwan IV zdawał sobie doskonale z tego sprawę i już w listopadzie 49 roku niemal w przededniu wyprawy kazańskiej ostrzegał, by wykonywano skrupulatnie wszystkie rozkazy, nie oglądając się na prawa jednostek wynikające z miestniczeństwa. Mimo dwukrotnego oficjalnego potwierdzenia przez cara w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Potraktowane zostało ono nie tylko jako nadzwyczajne i jednorazowe uchylenie istniejącego przywileju, lecz, jak należy sądzić, nie udało się nawet tego zalecenia skutecznie wprowadzić w życie. W każdym razie, kiedy później analizowano przyczyny kolejnego fiaska wyprawy kazańskiej, niedwuznacznie doszukiwano się ich w sporach kompetencyjnych prowadzonych przez dowódców odwołujących się do posiadanych przywilejów. Przypomnijmy, że działo się to na polu walki. Zastanawiać może tylko brak jakichkolwiek bezpośrednich reakcji ze strony monarchy. Być może czuł się jeszcze zbyt słaby, aby przez jednostronny akt rozbić raz i na zawsze siły opozycji. Skoro nie udało się przeskoczyć przeszkody, czy też jej zlikwidować, spróbował ją ominąć, planując przeprowadzenie reform na wielką skalę, Zachowując tradycyjny w takich wypadkach sposób postępowania, to znaczy zwracając się do swych doradców z tak sformułowanymi pytaniami, by ci odpowiadając wiedzieli już czego życzy sobie car i starali się do tego dostosować. Bodaj najważniejszą z poruszanych materii była propozycja wydania nowego kodeksu praw, mającego zastąpić sudiebnik Iwana III, z 1497 roku. Poza tym, CAR projektował rewizję stosunków własnościowych, zarówno w dobrach dziedzicznych, tak zwanych w odcinach, jak i majątkach znajdujących się tylko w użytkowaniu szlachty i bojarów, a należących do monarchy, tak zwanych pomiestiach. Wszystkie chciał rozdzielić na nowo według zasług zajmowanych stanowisk i urodzenia. Nad obrotem ziemią w dobrach dziedzicznych miała być zaprowadzona kontrola państwowa. Z kolei w pomiestkiach należało dbać o ich właściwe zagospodarowanie. Carska niełaska miała grozić każdemu właścicielowi, który doprowadził do spustoszenia posiadanego bądź tylko użytkowanego przez siebie majątku. Zapowiadano poza tym przeprowadzenie spisu wszystkich posiadłości ziemskich. Car Zaproponował również zlikwidowanie rozbudowanego systemu ceł wewnętrznych, utrudniającego ostateczne zjednoczenie kraju. Propozycje monarchy wybiegały daleko naprzód, nie licząc się z realnymi możliwościami ich realizacji. Na Notabene należy wątpić, by właśnie Iwan IV był ich wyłącznym autorem. Prawdopodobnie powstały one w rezultacie wymiany poglądów między jego najbliższymi współpracownikami i zostały jedynie zaaprobowane przez cara. Sam monarcha, jak to już podkreślono poprzednio, prowadził w tym czasie ostrożną, a nawet kunktatorską politykę i starał się zbytnio nie drażnić opozycji bojarskiej. Przygotowywał się dopiero do zadania ostatecznego, śmiertelnego ciosu. W każdym razie tak można sądzić dzisiaj, kiedy już znamy następne kroki władcy państwa moskiewskiego. Projekt reform przedstawiony doradcom przez Iwana IV – przypominał w wielu wypadkach projekt zreformowania państwa złożony z końcem 1549 roku na ręce cara przez Jermołaja Erasma, protopopa Soboru Pałacowego w Moskwie. Traktat Jermołaja Erasma nosił tytuł Dobremu carowi pomoc w rządzeniu i pomiarze ziemi. Znalazło się w nim ponadto wiele pomysłów zupełnie utopijnych, jak na przykład propozycja przesiedlenia całej szlachty do miast, aby można ją było w razie potrzeby łatwo i szybko zmobilizować, czy też pomysł nadzielenia ziemią feudałów w rozmiarze zależnym od zajmowanych przez nich stanowisk. W każdym razie, po powrocie cara z prawy kazańskiej do Moskwy latem 1550 roku, przygotowywano się gorączkowo do przeprowadzenia najbardziej koniecznych zmian na razie odsuwając na nieokreśloną przyszłość realizację daleko idących projektów rządowych. W lipcu wszedł w życie nowy dekret regulujący sprawę miestniczeństwa. Nie było już w nim mowy o zniesieniu, nawet na pewien czas tej instytucji. Wprowadzono jedynie pewne jej ograniczenie i to tylko w armii, podporządkowując dowódców, wojewodów, wszystkich pułków, Wielkiemu Wojewodzie Pułku Wielkiego oraz ustalając hierarchię innych dowódców z innych pułków, a także ich starszeństwo względem siebie. Kompromisowość dekretu polegała nie tylko na jego bardzo ograniczonym zasięgu, lecz także na braku jakichkolwiek sankcji w wypadku niepodporządkowania się jego postanowieniom. W tym te czasie Iwan IV dał początek stałej armii, powołując do życia w roku 1550 formację strzelców, trzy ludzi, rekrutujących się ze znanych już nam piszczelników. Osadził ich w moskiewskiej Słobodzie Worobijewo. Strzelcy dzielili się na sześć oddziałów, statiej bądź prikazów, te z kolei na sotnie, półsotnie, lub pięćdziesiątki i dziesiątki. Każda z tych jednostek posiadała swego dowódcę. Żołd wynosił początkowo cztery ruble rocznie. Nowy typ wojska, opłacanego bezpośrednio ze skarbu państwa, żołnierza zawsze gotowego pozwalał monarsze na swobodniejsze niż dotychczas manewry zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej, gdyż ewentualna niechęć opozycji do jego poczynań nie odbierała mu możliwości realizacyjnych. Wierne wojsko było już teraz zawsze pod ręką. Kto wie, czy zreformowanie wojska nie dokonało się pod wpływem przedstawionych właśnie wówczas projektów Pireswietowa. Zbieżność postulatów rosyjskiego publicysty z treścią dekretów monarchy była w każdym razie zastanawiająca. To przecież Pireswietow wskazywał na przykłady tureckie, gdzie dowództwo wojsk skupione było w rękach jednego paszy. Sam autor radził także stworzyć wojsko stałe, opłacane ze skarbu państwa, zawsze gotowe do działania, w przeciwieństwie do pospolitego ruszenia, zwoływanego tylko w razie nagłej potrzeby.